To jest podcast Kurs na Pasję, odcinek drugi. Jak odkryć pasję? Cześć! Witam Cię w drugim odcinku podcastu Kurs na Pasję. Nazywam się Anna Wybracy. Audycję prowadzę razem z Moniką Wyszką-Wilczarzem. Rozmawiamy o pasji. O tym, czy jest pasja, jak ją odkryć, rozwijać, z pasją, jakie przeszkody i wyzwania napotkać można w porządku im na pasji. Dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Jeżeli szukasz w życiu pasji i spełnienia, to ta audycja i na Ciebie. Cześć, witamy w drugim podcaście Kurs na pasję. Dzisiejszy odcinek o tym, jak odkryć pasję, dedykujemy szczególnie tym, którzy poszukują pasji, potrzebują inspiracji na tej drodze, aby ją odnaleźć. Witamy Was serdecznie. Anna Bednarczuk, więcej informacji o mnie na mojej stronie www.silazmian.pl oraz Monika Myszka-Wieczerzak. Cześć, więcej na mój temat możecie znaleźć na stronie www.domdobremiejsce.pl No to zaczynamy. Na początku chciałam tak jakby przybliżyć kwestię pasji od strony definicji, że jeśli mówimy o pasji, to mamy na myśli coś, co nas ożywia, pochłania, czemu chcemy się poświęcić w pełni i uczynić z tego nawet w taki swój sposób na życie, także zawodowe. Oczywiście pasja może być też definiowana jako hobby, coś, czym zajmujemy się po godzinach, nie wiem, od czasu do czasu, z doskoku, ale my tutaj bardziej definiujemy pasję pod tym kątem, Taki, czegoś takiego, co nas ożywia, pochłania i co nas w jakimś sensie też definiuje i wytycza jakiś taki kierunek w naszym życiu. Droga do odkrycia pasji może być prosta, może być całkiem długa, skomplikowana i zawiła. U mnie było właśnie tak, ten drugi przypadek zaistniał, że nieprosta było mi odkryć pasję. A jak to było u Ciebie, Monika? U mnie też to nie było takie proste. Zawsze, kiedy byłam nastolatką, to marzyłam o tym, żeby mieć jakąś pasję. Nigdy o żadnym moim zainteresowaniu jakoś nie potrafiłam tak myśleć. I rzeczywiście taki czas odkrycia swojej pasji przyszedł dopiero wtedy, kiedy byłam już dojrzałą kobietą. Byłam w drugiej ciąży, to było już ponad trzech lat temu. Więc u mnie było podobnie. To odkrywanie pasji wcale nie było dla mnie takie oczywiste, mimo że zawsze marzyłam o tym, żeby mieć jakieś takie zajęcie, które mogłabym nazwać pasją. To gdzieś zawsze trudno mi było nazwać moje zainteresowania pasją. I czas na takie zdefiniowanie mojej pasji przyszedł dopiero niedawno, dokładnie jakieś 3 lata temu, kiedy zaszłam w drugą ciążę z moim synkiem. I miałam trochę takiego czasu, żeby się zatrzymać, żeby pewne rzeczy sobie przemyśleć, odpowiedzieć sobie na ważne pytania w życiu. I w tamtym czasie. Miałam to szczęście, że odsłuchiwałam raz pewnej audycji z Mirą Jankowską w Radiu Plus. Ona jest twórcą takich audycji Kochaj i Rób Co Chcesz i dotyczą one tematów rozwojowych. I pamiętam, że wtedy gościem Miry był Konrad Milewski i oni z takim wielkim entuzjazmem i zapałem rozmawiali o różnych sprawach rozwojowych. Już nawet dokładnie w tym momencie nie pamiętam, jaki był temat tamtej audycji, ale pamiętam, że to był taki punkt zapalny, kiedy pomyślałam sobie i zamarzyłam o tym, że ja chciałabym takich ludzi jak Mira, jak Konrad właśnie spotykać właśnie w ramach mojej pracy zawodowej i wtedy tak miałam taki prześwit, takie marzenie, że może ja mogłabym założyć taki ośrodek rozwojowy, do którego mogłabym zapraszać takich ludzi, którzy organizowaliby różne warsztaty, spotkania i wtedy ja mogłabym z tymi ludźmi współpracować. No i jednocześnie jakby realizować też tą swoją rozwojową pasję, też inspirując się tym, co oni mówią i, i czego uczą. I to był taki początek marzenia. Ja przez to, że wtedy miałam taki przestój w pracy ze względu właśnie na, na ciążę, to miałam taki czas, żeby to marzenie tak w sobie trochę rozbudzić bardziej i nad nim się zastanawiać. I szybko zaczęłam robić takie małe kroczki, żeby też trochę w kierunku tego marzenia iść. I bardzo szybko te, te działania też weryfikowały tą pasję, ale i do tej pory nie ma tego Ośrodka Rozwoju Osobistego, ale dzięki temu, że ja wtedy o tym zamarzyłam, to mam teraz swoją stronę internetową, no i coraz bardziej jakby idę w tym kierunku, żeby właśnie wspierać innych ludzi w rozwoju, bo szybko też zrozumiałam, że to zainteresowanie rozwojem osobistym to nie jest tylko takie bierne, tylko że ja chciałabym też aktywnie sama być taka jak Mira, jak Konrad, jak inne osoby, które zajmują się rozwojem osobistym i właśnie też inne osoby wspierać w rozwoju. Więc tak u mnie było z odkryciem pasji i z podążaniem tą drogą na początku. Powiem mhm. Ci, że jak tak zastanawiałam się nad swoją drogą, to przypomniałam sobie, że ja w dzieciństwie miałam pasję. I to taką naprawdę bardzo, bardzo silną. Bardzo yy, dla mnie ważne było obcowanie ze światem przyrody i byłam zapalonym obserwatorem ptaków. I to do tego stopnia, że jak na któreś urodziny dostałam od babci atlas ptaków sokołowskiego, to był chyba jeden z najpiękniejszych prezentów w moim życiu. Jestem atlasem ptaków i z lornetką, wędrowałam gdzieś po lasach polach i cieszyłam się z każdego nowego gatunku, który udało mi się rozpoznać. I to było dla mnie coś takiego... Marzyłam o tym w ogóle, żeby być ornitologiem. Jeździć na takie obozy, gdzie się ob obrączkuje ptaki, gdzie się bada ich wędrówki. No I to było w szkole podstawowej. Więc to było coś... Ta, ta moja ptasia pasja, to było coś takiego, co mnie określało. Moją takby też taką tożsamość i drogę, bo ja pod tym wpływem wybrałam profil w liceum, biologiczno-chemiczny i kierunek studiów związanych z ochroną środowiska. I to było coś takiego wtedy dla mnie oczywistego, że ja się nie zastanawiałam, czy wybrać lingwistykę, chociaż trochę mnie tam interesowała, czy jakiś może inny kierunek studiów, po prostu dla mnie było oczywiste, że ja idę na ochronę środowiska. Tylko potem właśnie jakoś tak się zadziało, właśnie w czasie studiów, paradoksalnie, że jakoś tak przestałam tak mocno to odczuwać. I jeśli chodzi też o moją drogę zawodową, to już przestałam widzieć siebie jako właśnie tego badacza, obserwatora ptaków, takiego bardziej naukowca, Jakoś już przestało mi to, nie wiem, odpowiadać, nie wiem, wystarczać i szukałam jakiejś innej drogi dla siebie, ale nic się nie pojawiało, jakby straciłam tę moją pasję, która spadła troszeczkę tak do roli zainteresowania, bo to dalej jakoś jest we mnie żywe, natomiast nie miałam takby tak nic w zamian i to dla mnie był bardzo, bardzo trudny moment, ponieważ to też jako zbiegło się z takim czasem wyboru specjalizacji i czułam się, że już tak się muszę zdefiniować w roli swojej zawodowej na całe moje przyszłe życie. I to było takie przytłaczające, bo nie miałam żadnego pomysłu na siebie. I czułam się trochę jak taka dryfująca tratwa na wzburzonym morzu, gdzie nie wiadomo, jaki kierunek wybrać, żeby dopłynąć do jakiejś pięknej wyspy czy pięknego lądu. I jakby teraz, myśląc o tym, to odkrywam coś takiego, że przynajmniej w moim życiu pasja jest czymś takim, którzy. Coś, co mocno mnie definiuje, że ja potrzebuję, nie wiem, pracować, jakby rozwijać się w tym kierunku, gdzie coś ma mocno tak współgra ze mną i właśnie jest takim jakby elementem określenia mojej tożsamości. I wtedy właśnie w tym czasie, kiedy to zniknęło, czy ta ptasia pasła, pasja spadła w sumie z piedestału i nie pojawiło się nic, co mogłoby zająć to miejsce, to było bardzo, bardzo trudne. Bo właśnie nie potrafiłam wybrać swojej drogi życiowej. I oczywiście no, jakoś tam sobie radziłam, kierując się swoimi za zainteresowaniami, jakąś też taką, zdrowym rozsądkiem, jakąś kalkulacją, nie wiem, finansowo i przyszłościową, ale to nie było to. <grych> że ta decyzje było bardzo, bardzo trudno podjąć. Więc myślę sobie, że osoby, które mają podobnie tak jak ja, dla których pasja jest ważna i tożsamo, czy jakoś tak definiuje i drogę zawodową, rozumiem takie osoby w tej sytuacji, kiedy jest nim trudno się określić, tak? w którą stronę podążyć, bo sama przez to przeszłam. I to, co mi pomogło w zasadzie, no trzeba jakoś żyć, tak? Więc chodziłam do pracy i wywiązywałam się z moich obowiązków, ale tak poszukiwałam jakiejś swojej drogi, po prostu podąż podążałam za moimi zainteresowaniami. Co akurat wtedy też obudziły się takie, takie wątki rozwojowe, o których Ty wspominałaś, że bardzo lubiłam czytać różne książki, typu właśnie biegnąca z, z wilkami, Clarissy Pinkoli Estes, książki Wojciecha Eichelbergera, książki Katarzyny Miller gdzieś takie chodziłam na warsztaty typu Progress Teron, organizowany przez dojrzewanie Róż, i to bardzo mnie pociągało. I tak z czasem też doszłam do takiego, jakichś, takich przemyśleń, takie jakieś światełko gdzieś tam się zaczęło zapalać że też chciałabym jakoś inspirować ludzi do, do, do zmian, do życia takim swoim życiem, być, nie wiem, trenerem, szkoleniowcem, tylko, że to było tak odległe jakby od, od moich całej doświadczeń drogi zawodowej, że w ogóle trudno mi było w to uwierzyć, że ja mogłabym pójść właśnie w takim kierunku. I to też jest jakby taki sygnał dla osób, którym pojawiają się powiedzmy takie Jakieś lampeczki, światełka, które kierują ich w zupełnie, zupełnie inną, czy może nawet przeciwną stronę niż, niż do tej pory ich, ich droga zawodowa, że, nie, że warto się temu przyglądać. I tak mówisz, testować i gdzieś robić jakieś małe kroczki i próbować tych nowych rzeczy na taką małą skalę nawet, żeby sprawdzić, czy to dalej rzeczywiście klika, tak, czy to gdzieś tam zaskakuje. zanim człowiek tak powiedzmy w pełni gdzieś rzuci się na, na te wody. Żeby z tej takiej pewności, wzmocnić to swoje takie, to, to wewnętrzne przekonanie, czy też intuicję, podążać właśnie tą drogą, do której gdzieś tam nas, na, które nas pociąga. Tak, to zapalanie się lampeczek to mm, taka fajna metafora, a mnie jeszcze się kojarzy układanie puzli Kiedy ja właśnie te trzy lata temu zaczęłam tak robić takie pierwsze kroki na drodze tej mojej pasji, którą teraz już mam wrażenie żyję tak pełną parą i, i całą sobą, to, to, to był taki moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że różne wątki, które przewijały się wcześniej w moim życiu, ale nie były jakoś takie dość mocne i wybijające się, nagle połączyły się w taki jeden wyraźny splot, bo ja też wcześniej bardzo lubiłam y, czytać różne książki właśnie rozwojowe, bardzo lubiłam spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi na różne takie życiowe, rozwojowe tematy. Zawsze jakoś też lubiłam sama różne takie ćwiczenia rozwojowe wykonywać, ale to nigdy nie było takie jakieś wiodące, tylko takie punktowe i takie epizodyczne. I kiedy do mnie już dotarło, że właśnie to rozwój osobisty to jest chyba to, co jest tą moją pasją, to nagle jakby te wszystkie wątki mi się scaliły w jeden, że, że jakby to rzeczywiście jest ten, ten, ten kawałek układanki. To się po prostu zaczęło jakby układać w jakiś taki jeden spójny obraz. Więc warto po prostu tak szukając tej swojej pasji rzeczywiście patrzeć w przeszłość i szukać takich pojawiających się motywów, które może nie są takie wiodące, bo są stłumione troszkę właśnie przez naszą pracę zawodową albo przez różne nasze wybory takie mm, związane z, ze studiami, z edukacją. A może właśnie są jakieś takie drobne, małe punkciki w, tym całej, w tej całej naszej historii życiowej, które gdzieś sprawiają nam dużo przyjemności i radości, a gdzieś boimy się tego, żeby rzeczywiście uczynić je takim trzonem naszego życia, bo na początku nie za bardzo wiemy, jak te zainteresowania rzeczywiście przekuć na jakieś takie też dochodowe zajęcie, a to, to jest bardzo też ważne, prawda, w takiej pasji, która ma być jądrem naszej tożsamości i ma zajmować dosyć dużo Czasu w naszym życiu też, prawda? Tak. Mi ja się tutaj kojarzy w tym momencie taki cytat, chyba usłyszałam to u Michaela Hayata, kiedy on powiedział, że warto wejść na jakąś ścieżkę i zrobić te pierwsze kroki i że w miarę jakby podążania tą drogą, to ona będzie się nam odsłaniać. To, co nas często wstrzymuje, to jest coś takiego, że Chyba mam taką potrzebę widzieć już od razu ten punkt docelowy i wszystkie etapy pośrednie, żeby było wiadomo, że, że za rok to się wydarzy to, że za dwa lata mogę spodziewać się tego, a za pięć tego, a za dziesięć lat, no to nie wiem, będę tym masterem w tej mojej dziedzinie i w ogóle wszyscy będą walić do mnie tłumy i będę robić to, co kocham i zarabiać na tym fajne pieniądze. A tak nie jest. Znaczy tak jest w przypadku takiej tradycyjnej edukacji, że wiemy, że idziemy do szkoły podstawowej, która ma ileś tam klas, potem etap szkoły średniej, potem zazwyczaj studia takie czy inne, które też trwają określony czas, czyli jakby tutaj ta droga jest jakby wytyczona. A jeśli odkrywamy sami siebie, no to, no to, to właśnie często jest takie to poczucie poruszania się troszeczkę tak po omacku i w takiej wielkiej, niewiadomej. To może budzić takie przerażenie Myślę, że dlatego, że właśnie nie jesteśmy przyzwyczajeni, oswojeni z taką sytuacją. Dlatego właśnie warto, warto dać sobie takie przyzwolenie, że ja szukam w sobie coś, co gdzieś tam mocno we mnie rezonuje i testuję to, robię jakiś mały krok w kierunku realizacji tego, co gdzieś czuję to przyciąganie. Nie wiem, czy to będzie pisanie książek, czy to będzie nauka gry na jakimś instrumencie czy właśnie prowadzenie warsztatów w jakiejś, tam, w jakiejś tam, dziedzinie. Co mogę zrobić takiego, jaki, jakiś właśnie mały krok, coś takiego niewielkiego, co nie będzie angażowało jakoś mi mocno czasowo i finansowo i coś, co, co mogę wypróbować bez jakiegoś wielkiego stresu i strachu, że co będzie, jak mi nie wyjdzie. I zobaczyć, prawda? Bo właśnie to jest to, że ta droga nam się tak jakby rozwija w miarę podążania za nią. Myślę, że na tym w ogóle polega cały fan w tym szukaniu pasji i życiu pasją, właśnie, że to jest taka trochę przygoda. Gdybyśmy mieli wszystko z góry określone i skontrolowane i czułyśmy się tak super bezpiecznie, no to nie byłoby też w tym pewnie tego dreszczyku emocji, który trochę przy tym odkrywaniu pasji i życiu z pasją też jest potrzebny, żeby to wszystko miało takie kolory. To, co mówiłaś o tej drodze, która nie do końca jest odkryta, to też mi się kojarzy z tym, co ja z kolei usłyszałam u Mitcha Matthews, autora takiego podcastu Dream, Think, Do, który właśnie mówi o tym, że nie, bardzo nie lubi określenia follow your dreams, czyli podążaj ze swoimi marzeniami. Może to jest trochę przewrotne rzeczywiście, bo to jest takie chwytliwe hasło, ale on... Właśnie zamiast tego proponuję Experiment with your dreams, czyli eksperymentuj ze swoimi marzeniami. To nie jest coś takiego, co ty masz gonić i biec za tym i nie móc ciągle tego dogonić. Tylko weź to swoje jedno marzenie i zastanów się, jaki możesz zrobić mały, ale znaczący kroczek już teraz, żeby eksperymentować z tym marzeniem i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest coś, z czym dobrze się czujesz i w czym masz jakieś potem dobre wyniki. Po prostu chodzi o to, żeby testować, a nie zostawiać tylko na etapie takiej wizji, która jest w głowie i która odbiega od rzeczywistości i nęci, ale z drugiej strony przeraża. Chodzi o takie ściąganie tych marzeń trochę na ziemię i takie życie nimi po prostu w takiej realnej mhm. skali właśnie małych no Monika, kroków. Może podamy jakieś ćwiczenia czy jakieś takie propozycje dla osób, które poszukują pasji jeszcze nie bardzo wyczuwają, co to mogłoby być? Żeby złapać, tak? Złapać ten, ten koniec tej nici, mhm. tego latawca i podążyć za tym. To chętnie. To ja mam taki pierwszy pomysł, który trochę wiąże się też z tym, o czym mówiłam wcześniej. Chodzi o to, żeby poprzyglądać się ludziom, którzy nas fascynują. Ja rzeczywiście swoją pasję na bazie tego właśnie odkryłam, tak jak już mówiłam. Tutaj dla osób, które lubią jakieś takie obrazowe przykłady. Posłużę się takim nawiązaniem do baśni o brzydkim kaczątku. Brzydkie kaczątko na początku nie wie kim jest, czuje się tak trochę obco w tej rodzinie kaczek i, i w tym, że wszyscy go wytykają palcami, bo tak trochę nie pasuje i czuje, że nie pasuje i, i nie za bardzo wie yy, właśnie skąd przyszło i co ma właściwie robić. I brzydkie kaczątko poznaje jakby swoją tożsamość i to swoje piękno, jakby to kim jest i do czego zostało stworzone właśnie. Dopiero po czasie, kiedy obserwuje piękne łabędzie i po prostu jest nimi zafascynowany, bo bardzo mu się podobają. I to jest taki impuls, który możliwe, że też jakby mówi mu o tym, kim ono samo jest. I kiedy przegląda się potem w tafli wody i widzi siebie i odkrywa, że rzeczywiście mhm. ono też jest łabędziem, tylko musiało upłynąć trochę czasu, żeby mogło to odkryć. No to wszystko staje się jasne i wydaje mi się, że podobnie jest z nami, że jeżeli są jacyś ludzie, którzy nas fascynują, jakby rezonują z nami i podobają nam się, to jest to bardzo dobry trop. Wydaje mi się, że to jest ślad takiej właśnie naszej pasji, że to jest jakiś, to znaczy, że uaktywnia się w nas jakaś taka czuła struna, jakiś taki punkt który możemy potraktować jako drogowskaz. Bo w moim przypadku było właśnie tak, że fascynacja osobami, które zajmują się rozwojem osobistym, chęć spotkania ich doprowadziła mnie tak naprawdę do spotkania się z samą sobą i z tym, że nie tylko chcę takie osoby spotykać, zapraszać do siebie, współpracować z nimi, ale też chciałabym właśnie do nich się upodabniać. Być po prostu też jakimś inspiratorem inicjatorem zmian w innych, jakimś takim rodzajem przewodnika właśnie w rozwoju osobistym. Więc warto przyglądać się właśnie osobom, które nas fascynują i, i zastanawiać się dlaczego, odpowiadać sobie na pytania dlaczego, co w nich jest takiego, co sami chcielibyśmy urzeczywistnić i traktować ich jako taki rodzaj własnego lustra, w którym trochę możemy się przeglądać. Choć na początku może się to nam wydawać nierealne, no, bo myślimy sobie, że no, gdzie nam tam do tych, do tych osób, prawda, które, które nas zachwycają. A jednak coś tak, w tym jest I to warto drążyć. podobnie, w tym sensie, że fascynowały mnie osoby, które zajmują się rozwojem osobistym, zwłaszcza Andrzej Burzyński Agata Dudkowska, która może bardziej pod kątem biznesowym, ale te, też właśnie pokazuje kobietom, że warto pójść za swoją pasją mhm. i... i zarabiać na tym, tak? Oprzeć na tym swoje życie. Mm. Mm -hmm. Tylko jakby, to, jakie jest zagrożenie w tym, takie jak ja widzę, że na początku to sobie tak, tak jak przyszła do mnie myśl, że idzie mi do tych osób, że za nimi stoją nie wiem, lata doświadczeń i pracy już w tej, w tej dziecinie, a jak osoba, która jeszcze w ogóle nawet nie zaczęła, to tylko marzy o czymś takim i wydaje jej się, że odnajdywałaby się w tego typu w dziedzinie działalności, że przepaść była tak duża, że, że aż paraliżująca, że trudno mi było od początku uwierzyć, że ja również mogłabym spróbować i podążyć tą drogą. Tak myślę, nie wiem, może ty potem dodasz, co tobie pomogło przekroczyć tą przepaść, ale tak jak sobie teraz myślę, że to, co gdzieś, cię jakoś trzyma, to byłaby jakaś forma powiedzmy innego ćwiczenia, które mogłabym zaproponować, jego uzupełniającego oparcie się na takiej swojej wizji. Czyli poświęcić sobie troszeczkę czasu, usiąść, pomyśleć, nie wiem, przespacerować się z tematem albo zacząć pisać. A chodzi o to, żeby wyobrazić sobie takie swoje idealne życie, swój idealny dzień, tak jakbyśmy chcieli, żeby to nasze życie wyglądało. Jaki, jaki styl życia, czy jakie zajęcie, kim jesteśmy w tym swoim idealnym, wyobrażonym życiu, co wydaje mi się ważne, że jakby nie tylko sama dziedzina, czym się zajmujemy, ale w jaki sposób to robimy. Bo na przykład można być, nie wiem, osobą, która zajmuje się rozwojem osobistym i pomaga innym. I może, może to być ktoś, kto prowadzi bardzo dużo warsztatów, po prostu ciągle jest w drodze, jeździ z miasta do miasta i pracuje ludźmi w jakichś tam niedużych grupach. A może być to osoba, która po prostu przemawia, jest takim mówcą inspirującym, porywa tłumy na, na stadionach. Czy też na przykład ktoś tu pisze książki na, na temat rozwojowe, albo kto pisze bloga, albo ktoś, kto, nie wiem, działa online i prowadzi na przykład coachingi przez Skype'a. Warto też temu się przyjrzeć, bo branża jest załóżmy jedna, ale tak spo, liczba sposobów, jakie jaki można się realizować w danej dziedzinie jest dosyć szeroka. I dla każdego będzie to coś innego w zależności od typu osobowości, temperamentu, nie wiem, w sytuacji życiowej w danym momencie. Tak myślę. Jakby, jeśli już ma się jasność do tej wizji, no to wtedy jest tak jakiś punkt odniesienia. To to marzenie, powiedzmy, hmm, zaczyna jakoś tak zajmować ważne miejsce w naszym życiu i jeśli ciągle jakby gdzieś powraca do nas ta, ta wizja i ciągle nas wzywa, to znaczy, że to jest coś ważnego, czego nie, po, co, nie powinniśmy bagatelizować i chociaż być może droga do, do tej realizacji tej wizji może wydawać się długa, to warto jakiś Stopniowo powolutku, podążać w jej stronę, bo potem jakby byłoby szkoda, nie wiem, po tych 20 czy 10 latach zdać sobie sprawę, że w zasadzie nie zrobiliśmy nic, żeby to urzeczywistnić. I dalej jesteśmy sfrustrowani, nie wiem, niezadowoleni ze swojego życia. A gdybyśmy robili cokolwiek byla regularnie i systematycznie, to może bylibyśmy już w innym miejscu. To rzeczywiście jest tak, że wizja bardzo motywuje też do tego, żeby robić te kroki. Im bardziej jest ta wizja klarowna, im bardziej mamy szczegółowo wyobrażone to, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy się zajmowali jednym zajęciem czy innym, w zależności od, od tego, co, co, co to w naszym przypadku jest. I im bardziej też mamy wyobrażone to, jak się wtedy czujemy i widzimy ten obraz siebie w takiej szczęśliwej właśnie postaci, nie, to myślę, że to potrafi bardzo motywować. I ważne jest chyba wtedy też to, żeby tą wizję tak traktować trochę też z takim luzem, z takim poczuciem, że okej, okay, to jest moja wizja, to jest taki ogólny zarys tego, jak ja chcę się czuć. I prawdopodobnie życie jest takie, że w każdym szczególe i idealnie nie da się nam jakby tego potem odwzorować w rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że jeżeli się robi takie malutkie potem kroczki, do tego, żeby zmierzać w kierunku tej wizji, to nawet jeżeli potem ostateczny rezultat będzie zupełnie inny, ale osiągniemy ten stan takiej, takiego szczęścia i takiej satysfakcji, z samego faktu podążania to, tą drogą w kierunku tej swojej pasji i w kierunku tej swojej wizji, to rzeczywiście to będzie takie coraz bardziej życie właśnie z tą pasją, z takim zaangażowaniem. Bo to, na co chciałabym w ogóle jeszcze zwrócić uwagę, to, to jest jeszcze jedna rzecz, że... Czasami w momencie, kiedy nie mamy jasno sprecyzowanej wizji i, i tej pasji takiej życiowej, to warto po prostu wkładać maksimum serca w to po prostu, co robimy. Czyli pasja może być też takim rodzajem takiego zaangażowania po prostu i takiej postawy życiowej, że, że wszystko, co jest w moim życiu, staram się robić po prostu z takim maksymalnym zaangażowaniem i chęcią. I to też może być pasja i to też może być jakiś rodzaj takiego wskaźnika dla osób, które, które czują, że jeszcze ciągle nie są zdefiniowane tak do końca pod kątem tych właśnie swoich zainteresowań. A potem właśnie wykonywanie tych takich małych y kroczków w kierunku właśnie no, takiej realizacji tej swojej wizji takie łączenie jakby kropek w jakimś większym obrazku. Na początku nie wiemy, co nam wyjdzie. Możemy po tych kropkach przypuszczać na początku, co to będzie. Tak jak dzieci łączą takie obrazki kropkowane czasem ale z czasem właśnie to, to zaczyna nabierać jakiegoś kształtu, czasem on jest troszeczkę inny od wyobrażonego. Przykład tutaj podam mój, że ja na początku wiedziałam, że chciałabym zajmować się rozwojem osobistym, ale dopiero z czasem skrystalizowała mi się na przykład wizja mojej, mojego takiego głównego przesłania, że ja chciałabym trafiać do mam i z nimi pracować i, i też takie, taki, taki, taki warsztat, jakby to się doskonali z czasem. I to czasem naprawdę bardzo zaskakuje, bo trzy lata temu zupełnie nie, przy, nie przewidywałam pewnie 90% tego obrazu, który jest teraz, prawda? Ale jednak cały czas podążałam tą drogą i ona sprawiała mi dużo radości. Więc nie chodzi o idealne odwzorowanie tej naszej wizji, ale właśnie o takie po prostu robienie małych, drobnych kroczków, które nas w tą stronę prowadzą i, i jakby odkrywanie ciągle, co kryje się za kolejnym zakrętem jakby tej drogi. I to jest cała chyba radość tego właśnie życia pasjon. Ja trochę tak Taka powiem, trochę nieprzewidywalność. Też ja, tym. może być najpiękniejsza, ale to, co się, że to na nas życie szykuje może być jeszcze piękniejsze od tej wizji, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że warto pozwolić sobie być zaskakiwanym. I ja też jestem fanką mm -hmm. testowania i tych małych eksperymentów, i ich małych kroczków. Bo tak właśnie, tak jak mówisz, te, mówiłaś teraz, to ja sobie tak skojarzyłam, że ja bardzo dużo czasu, że tak powiem, zmarnowałam na takie, taką walkę z moim wewnętrznym krytykiem. Że jak w pewnym momencie tak sobie uświadomiłam, że tak, ja to chciałabym pomagać kobietom w ich rozwoju, w takim odnajdywaniu swojej siły wewnętrznej, takiej właśnie pasji, jakiś taki entuzjazm do życia i życia pełną piersią, to... Ta wizja była tak piękna, aż mnie, aż paraliżująca i zupełnie nie wiedziałam jak mogłam zacząć, co mogłam zrobić. Wydawało mi się, że, że muszę mieć skończone jakiś bardzo dobrze przygotowujący wiem, kurs trenerski czy studia i nie wiadomo o co, a to przecież kosztuje dosyć konkretne pieniądze, nie miałam wtedy tych pieniędzy. I to jak mnie zupełnie jakoś tak zamroziło na, na dłuższy czas. I jeszcze taka walka takimi wewnętrznymi przekonaniami, że, że się nie nadaje, albo że się nie sprawdza, albo że nie potrafię tego czy tamtego. Podczas kiedy, kiedy w końcu odważyłam się i przeprowadziłam taki warsztat bezpłatny dla kobiet w klubie, klubie MAM, to dało mi to bardzo, bardzo duży feedback, bo, bo oświadomiłam sobie tak naprawdę, co umiem, a czego nie umiem i że naprawdę chciałabym podążać tą drogą. Dlaczego to mówię? Bo chciałabym wszystkich zachęcić, którzy mają jakiś tam pomysł taki właśnie bardzo nieśmiały i świtający, żeby nie czekali jakoś też niedługo, aż będą nie wiadomo jak przygotowani, bo tak naprawdę to, co nas przygotowuje, to działanie w praktyce, a nie nawet jak najwspanialsza teoria, którą gdzieś naczytamy, oczywiście to, żeby mieć wiedzę i czytać książki jest ważne, ale samo to nie wystarczy. Trzeba to, po prostu trzeba działać i wtedy... Znacznie szybciej możemy wejść na tą, na tą drogę pasji i jakiegoś takiego testowania, przekonywania się, w którym kierunku tak naprawdę gdzie ta ścieżka się odgałęzi, bo ona może wieść prosto, może lekko skręcać w lewo albo w prawo. Te meandry mogą być różne, więc dopóki tak, nie podejmiemy konkretnych jakichś kroków i działań, to ciągle pozostajemy takimi więźniami jakichś swoich wyobrażeń, ma marzeń, które są doskonałe na ten początek, kiedy jeszcze dopiero nam się gdzieś tam coś potrafimy wyklarować, albo nam się klaruje coś bardzo nieśmiało, ale później kiedy już właściwie ta wizja jest to trzeba ją wdrażać w życie i realizować, bo jeśli czekamy z nią i zwlekamy i ociągamy się, to ona właściwie staje się toksyczna i bardziej jakby nas zatruwa i przytłacza, niż prowadzi w jakimś takim dobrym kierunku. Ja się z Tobą w stu procentach zgadzam, jakby to mam przepracowane i przetestowane i też do tego zachęcam. Po prostu działać najlepiej. Bo nawet jeżeli będziemy sobie wszystko w swoim zaciszu, w jakiejś swojej jaskini tworzyć, jakiś projekt wymarzony, że go potem idealnego pokażemy w światu, to, oczy to mi się wydaje, że to jest strata czasu, bo potem pokażemy coś, co w naszym odczuciu jest jakieś tam idealne. Albo nigdy nie pokażemy, albo pokażemy w końcu, ale tak naprawdę wtedy odkryjemy, że dopiero kontakt tego produktu, projektu ze światem pokazuje tak naprawdę, co w nim trzeba poprawić, jak go zmienić, udoskonalić, jak dalej jakby tą pasję rozwijać. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu bardzo konkretnych, małych, ale znaczących działań mhm. i testowania. Czyli jakby przy, przywołując jeszcze tak to raz Matiusa. Dobrze, zapamiętałam. Więc odważmy się marzyć tak? i działajmy. Działajmy, tak, tak, tak dream big, think better and do more czyli masz odważnie bez ograniczeń, a potem zacznij to trochę racjonalizować i przekładać na cele i konkretne plany i strategie ale też niezbyt długo, po prostu w pewnym momencie zacznij działać Odpisuje i rób się pod małe znaczące Małe rękami. <laughs> dziękuję Monika dziękujemy wam za wysłuchanie <laughs> tego podcastu w poście wprowadzającym do podcastu zamieszczamy wszystkie linki i namiary na osoby, audycje, podcasty, wszystkie książki, o których wspomniałyśmy. Także zachęcamy do zbyt tematu, tematów, gdyby któryś z tych tropów sygnałów i o osób wydawał Wam się inspirująco. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kurs na Pasjum. Razem z Moniką cieszymy się, że audycja Wam się podoba. Dziękujemy za miłe maila od Was. Jeśli chcesz, aby nasz podcast dotarł do większej liczby osób, zostaw nam komentarz na iTunes. Aby przeczytać notatki do tego odcinka podcastu i wysłuchać pierwszego odcinka, wejdź na stronę siłazmian.pl. Zachęcam do komentowania na stronie oraz do kontaktu z nami. Podziel się wrażeniami, zadaj pytanie lub zaproponuj temat na kolejny podcast opas. Mail do mnie, annybydarczuk, to anna, małpa, siłazmian.pl, sam bez polskich znaków oczywiście. Adres mailowy do Moniki Myszki to m.m.wieczerzak, małpa, Zapraszam także do odwiedzenia strony Moniki do dobre miejsce.pl. Muzyka, której słuchasz, pochodzi ze strony Dualbitko. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.